Rozdział 18. Alma naucza w ukryciu, wyjaśnia przymierze z Bogiem zawierane przez chrzest i chrzci w wodach mormon, zakłada kościół Chrystusa i wyświęca kapłanów. Kapłani nauczają lud, utrzymując się z własnej pracy. Alma i jego lud uciekają w puszczę przed armią króla. I stało się, że Alma, który uciekł przed sługami króla Noego, nawrócił się, żałując i odstępując od swych grzechów i niegodziwości, i poszedł po kryjomu między lud, nauczając słów Abinadiego o tym, co się stanie, jak również o zmartwychwstaniu umarłych i odkupieniu ludzi, które ma nastąpić mocą Chrystusa poprzez Jego cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I nauczał każdego, kto chciał Go słuchać, a uczył ich po kryjomu, aby nie dowiedział się o tym król, i wielu uwierzyło w jego słowa. I stało się, że ci, którzy mu uwierzyli, poszli na miejsce mormon, nazwane tak po królu. Znajdowało się ono na kresach kraju i było czasami w niektórych porach roku nawiedzane przez drapieżne zwierzęta. I było w miejscu mormon źródło czystej wody, a w pobliżu gąszcz małych drzewek. I tam udał się Alma, ukrywając się za dnia przed poszukiwaniami króla. I stało się, że ci, którzy Mu uwierzyli, przychodzili tutaj, aby Go słuchać. I po wielu dniach znaczna ich liczba zebrała się w miejscu mormon, aby słuchać Almy. Wszyscy, którzy Mu uwierzyli, zebrali się, aby Go słuchać. I nauczał ich o nawróceniu się, o odkupieniu i o wierze w Pana. I stało się, że powiedział im oto wody mormon albowiem tak był zwany. I teraz, jeśli pragniecie przystąpić do stada Boga, być nazwani Jego ludem i pragniecie dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu, jeśli pragniecie płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia i zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie, aż do śmierci, Abyście mogli zostać odkupieni przez Boga i zaliczeni do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, abyście mogli mieć życie wieczne, pytam Was, jeśli jest to pragnieniem Waszych serc, cóż powstrzymuje Was od chrztu w imię Pana, jako świadectwa przed Nim, że przystąpiliście do przymierza z Nim, że będziecie Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań, aby mógł bardziej obficie przelać na Was swego ducha, i gdy usłyszeli te słowa Z radości klaskali w dłoni i wołali Pragniemy tego z całego serca I stało się, że Alma wziął Helama Będącego jednym z pierwszych Wszedł do wody i stojąc w wodzie zawołał O Panie, przelej Twego ducha na swego sługę Aby mógł działać ze świętością w sercu I gdy wypowiedział te słowa Duch Pana spoczął na nim i Alma powiedział Helam, mając pełnomocnictwo od Wszechmogącego Boga, chrzczę Ciebie na dowód, że przystąpiłeś do przymierza z Bogiem, obiecując, że będziesz Mu służyć aż do śmierci tego śmiertelnego ciała. Niech Duch Pana zostanie przelany na Ciebie i niech Pan przyzna Ci życie wieczne dzięki odkupieniu Chrystusa przygotowanemu od założenia świata. I gdy Alma wypowiedział te słowa, zarówno Alma, jak i Helam zanurzyli się w wodzie i powstali, wyszli z wody i radowali się, będąc przepełnieni duchem. I Alma wziął innego i wszedł po raz drugi do wody i ochrzcił go tak samo jak Helama, tylko że tym razem nie zanurzył się z nim w wodzie. W ten sposób ochrzcił wszystkich, którzy przyszli do miejsca mormon a było ich 204 dusze zostali oni ochrzczeni w wodach mormon i byli przepełnieni łaską Boga i od tego czasu nazywali się kościołem Boga to jest kościołem Chrystusa i stało się, że ci, których chrzest był dokonany z mocą i pełnomocnictwem Boga stawali się członkami Jego kościoła i Alma mając Pełnomocnictwo od Boga wyświęcił kapłanów, jednego kapłana na każdych pięćdziesięciu, aby ich nauczali o sprawach odnoszących się do Królestwa Boga. I nakazał im, aby nie uczyli niczego, czego on nie uczył lub co nie zostało powiedziane przez świętych proroków. Nakazał im nawet, aby nauczali tylko o nawróceniu się i o wierze w Pana, który odkupi swój lud. I nakazał im, aby nie spierali się pomiędzy sobą, lecz wyglądali przyjścia Chrystusa, mając jedną wiarę, jeden chrzest i będąc jednego serca, miłując się wzajemnie. Tak nakazał im nauczać. I tak stali się oni dziećmi Boga. I nakazał im, aby przestrzegali szabatu i święcili Go, a każdego dnia dziękowali Panu, swemu Bogu. Nakazał im także, aby kapłani, których wyświęcił, żyli z pracy swych rąk i przeznaczyli jeden dzień tygodnia, aby się zbierać i w ten dzień nauczać lud i czcić Pana, swego Boga. Jak często mogli, zbierali się także w inne dni i kapłanom nie wolno było Utrzymywać się z pracy ludu, bo wynagrodzeniem za ich trudy miała być łaska Boga, aby mogli rozwijać się duchowo, mając poznanie Boga i nauczać z mocą i władzą otrzymaną od Boga. I Alma nakazał także, aby ci, którzy należą do Kościoła, dzielili się z innymi swoją własnością, każdy według swej majątności. Jeśli ma większy dostatek, więcej powinien odstępować, jeśli ma mniej, mniej jest od niego wymagane, jeśli cierpi niedostatek, powinien otrzymać. I tak powinni użyczać swej własności z własnej, nieprzymuszonej woli, według swych intencji wobec Boga, tym kapłanom, którzy są w potrzebie i każdej potrzebującej duszy. I Alma powiedział im to z nakazu Boga. I postępowali sprawiedliwie przed Bogiem, pomagając jeden drugiemu materialnie i duchowo, zależnie od potrzeb. I wszystko to nastąpiło w mormon Blisko wód mormon W lesie rosnącym w pobliżu wód mormon I jakże piękne jest miejsce mormon Wody mormon i las mormon w oczach tych Którzy tam dostąpili poznania swego odkupiciela I jak błogosławieni są oni Gdyż wielbić go będą na wieki I działo się to na kresach kraju Aby nie dowiedział się o tym król jednak król, zauważywszy poruszenie pośród swych poddanych, posłał swe sługi, aby ich szpiegowali, dlatego w dzień, kiedy gromadzili się, aby usłyszeć słowo Pana, doniesiono o nich królowi. I król powiedział, że Alma podburza lud do powstania przeciwko niemu i wysłał swą armię, aby ich zniszczyć. I stało się, że Alma i lud Pana zostali ostrzeżeni o nadejściu armii króla, zabrali więc swe namioty i rodziny i uszli w puszczę a było ich około 450 dusz.